Domowa wędzarnia. Zawsze jak przypomnę sobie szynkę od teścia, którą dostałem, jeszcze na studiach, która przypadkiem przedrzała przykryta talerzem, kilka dni w upale, i nic jej nie było. To uznaję wyższość domowych wędlin nad tymi kupnymi. Zresztą ta szynka była mięsista nie wodnista, opływająca jakimś białą wydzieliną, jak się ją naciśnie nie to był kawał dobrego mięsa. I dlatego chciałbym wam zaproponować, abyście i wy sami spróbowali zrobić własną wędlinę. Także dzisiejszym odcinkiem do Mowa Wędzarnia zapraszam na cykl, który co pewien czas się będzie pojawiał w, po... w cyklu... Tak, cykl będzie się pojawiał w cyklu dzikie Miasto. Także... Proponuję na początek trzy zasady. Co, czym i gdzie? Po pierwsze, co wędzimy? Możemy wędzić wszystko. Możemy wędzić ryby, możemy wędzić mięso, możemy wędzić owoce. Czym? Drewnem. Tak naprawdę drewnem, ale nie jakimś tam byle jakim. No i gdzie? No wędzarni i o tym, jak zrobić sobie wędzarnię, też możemy porozmawiać. Po pierwsze, co wędzimy? Najlepiej byłoby mieć mięso prosto z uboju. Najlepiej byłoby mieć mięso od jakiegoś zaprzyjaźnionego gospodarza, który dla siebie hoduje świnkę albo jałówkę. Bo wtedy nie wrzuca jej odpadków, tylko robi mięso dla siebie. Ono jest troszeczkę lepsze od tego, które robi się na sprzedaż bo jest więcej ziemniaczka i po pokrzywę się pójdzie, żeby mięso było delikatniejsze i tam rzuci się jakiegoś kwiatu i wtedy to mięso czuć, że jest wypieszczone, ukochane, takie w sam raz dla Ciebie. Dlaczego nie powinniśmy tak za bardzo nastawiać się na zwykłe mięso kupowane w sklepie? Dlatego, że to mięso już jest Spreparowane. Nie bójmy się tego powiedzieć. W to mięso już szczyknięto dodatkowo wodę, konserwanty, chemikalia i to nie jest to, co tygryski lubią najbardziej. Więc dobór mięsa. Można próbować dziczyzną, ale najlepiej od zaprzyjaźnionego myśliwego, który bada. Tak, który bada to, co upoluje. Bo jeżeli ty, człowieku, wyjdziesz do lasu i upolujesz coś sam z siebie, to ja bym tego nie jadł. Jeżeli dzikie zwierzę jesteś w stanie dogonić i złapać, to znaczy, że jest chore. Nie da się złapać dzikiego zwierzęcia. Uwierzcie mi, niejednokrotnie próbowałem. A ponieważ w postury jestem, no, mizernej, to jako, że i bicie nie umiałem, to szybko obiegać mogłem. Nigdy niczego nie dogoniłem. Ani barżanta, ani kuropatwy, ani przepiór. Także nie myślcie o tym, że łatwo jest dostać dziczyznę. I przede wszystkim, jeżeli przypadkiem ktoś Wam zaproponowałby sarnę czy dzika, pamiętajcie o badaniach. Dlatego, że bardzo często nasze zwierzęta mają włosienicę. czy jak to cholerstwo się inaczej nazywa, a nie jest to, można powiedzieć, zdrowe dla człowieka, bo tego się chyba nie da wyleczyć. Przynajmniej, jak pamiętam, to to było bardzo wredne i nieusuwalne. Także o mięso trzeba zadbać. Pamiętajcie, że każde mięso hmm, powinno być takie, które wy chcecie zjeść. Nie słuchajcie kogoś tam, że coś coś wam poleca. Na początek, przy waszej pierwszej próbie, starajcie się bazować na tym, co znacie. Później jak już macie to mięso, czyli dajmy na to, znaleźliście jakąś zaprzyjaźnioną mm, ubojnię, jakiegoś masaża, któremu ufacie, który Wam da mięso tak, jak potrzebujecie. Być może on Wam od razu powie wszystko, co macie zrobić, więc wtedy nie musicie mnie słuchać, on Wam już wszystko wytłumaczy i na pewno będzie znał się lepiej. Ale później, jak już mamy to mięso, przechodzimy do peklowania bądź marynowania jak to woli, co woli o tym też troszeczkę później opowiadam w momencie, kiedy będę to robił bo mam ochotę zrobić sobie właśnie wędlikę i to niedługo co trzeba zrobić? otóż znaleźć sobie odpowiedni przepis wybrać tak jak lubimy czy na słono, czy w zioła czy po staropolsku z miodem, nieważne Przede wszystkim trzeba to zrobić poprawnie i starać się zachowywać to, co jest w przepisie. I pamiętajcie, żadnych konserwantów, żadnych glutaminianów sodu, ryboflawiny, jakichś gotowych mieszanek, nie. Bazujemy po pierwsze na zwykłych ziołach, na normalnej soli, najlepiej do peklowania, bezjodowanej, niejodowanej, bo się lepiej nadaje. I unikamy mieszanek. Dlatego, że jak kupimy kilka torebek ziół, zainwestujemy w szczelne słoiki, to my kilogram ziół skompletujemy w 20 zł, a nie w 200 czy 300. Taka jest prawda. Każda mieszanka jest droga. Później, jak już mamy zapeklowane to wszystko, przygotowane, zamarynowane, to Musimy pamiętać, żeby to związać. Można kupić oczywiście jakieś gotowe siatki, albo samemu pobawić się w owijanie tego do, maryn... Przepraszam, do wędzenia. Przy czym pamiętajmy o jednym. Jeżeli byśmy robili kiełbasę, kiełbasy można troszeczkę pomarynować wcześniej mięso, ale tak ogólnie kiełbasy się nie marynuje. I ja proponuję Wam, żebyście się nie bawili w żadne sztuczne jelita. Jelita są tanie, można je łatwo kupić i po tym zmielonym mięsie to wszystko zrobić. A kiełbasa, taka ciepła, prosto z wędzarni jest przepyszna. Później musimy pamiętać, żeby mięso osuszyć. Osuszyć, czyli żeby było jak najmniej żeby odpadło to, co jest niepotrzebne. Można je suszyć dwojako. Jeżeli macie jakieś ciepłe miejsce, jest lato, to jakoś to tak wystawić, żeby się tam nic nie doczepiało, jakieś muchy, nic, nic takiego. Ewentualnie użyć do tego już wędzarni, gdzie wtedy pamiętajmy, że suszymy. Najpierw suszymy, więc nie powinno być dymu. Nie powinno być dymu, bo nam się na mokre mięso poprzyczepia wszystko to, co jest niepotrzebne, jakieś tam substancje smoliste, kawałki popiołów, a to jest prawie nie do usunięcia. I to psuje nam troszeczkę smak oraz wygląd wizualny. Bo pamiętajmy, my z tych wędzonych możemy później jeszcze je gotować, te wędzonki, ale wróćmy do po kolei, kiedy już mamy to mięsko, mamy już je ślicznie wysuszone, to dopiero wtedy myślimy o wędzeniu. Różnie się będzie, w zależności od przepisu. Można wędzić godzinę, dwie, trzy, pamiętajmy, nie za długo i nie za gorąco. Temperatura powinna być około 50, 40 paru 50 stopni, bo inaczej nam się zetnie białko. Tak, w piersi jest białko. A jak się białko zetnie, to to nie będzie wyglądało ślicznie. Także postarajmy się, żeby to wyglądało ślicznie, żebyśmy chcieli to zjeść. Bo to, co widzimy oczami, to od razu nam się robi lepiej. I teraz trzymam. Czym wędzimy? Przede wszystkim wędzimy drzewem z drzew owocowych. Suchym drzewem. Można w czasie tego wędzenia dorzucić troszeczkę jałowca dla zapachu. Nie za dużo. Można yy, wiśnią podbarwić kolor. Bo wiecie, te takie ciemne szyneczki to, to jest właśnie wiśnia. Można oczywiście jeszcze olcho, można bukiem wędzić. Zresztą można nawet i w piekarniku, jak się ma wióry bukowe bądź wióry olchowe, ułożyć na przykład ryby i w piekarniku to uwędzić. Ale ja się muszę dokładnie dopytać, jak to zrobić, żeby no, nam całego domu nie zadymiło. I powiem wam tylko, że możecie mieć problem, żeby znaleźć te wióry. Dlatego, że większość stolarzy to jest sklejko roby. Tak, to są zwykle koroby, bo w drewnie mało który robi. Po pierwsze, że drożej. Po drugie, trzeba więcej umieć. Taka prawda. Ale wracajmy teraz do naszego jedzonka. Otóż, gdy to już mamy przygotowane. Oj, troszeczkę Wam namieszałem. Bo tak naprawdę to przechodzimy do tego w czym, a od tego powinniśmy zacząć. Jak? Zrobić sobie wędzarnię. Ja Wam wkleję rysunek poglądowy. To jest najprostsza, wędz... najprostsza wędzarnia, jaką możecie sobie zrobić. Zwykłej blachy. Tu jest rysunek, łatwo to zrobić. Poczyny Wam jest podstawa. Kawałek blachy odpowiednio przycięty do zagięcia. I nawet można go ze sobą wozić na pikniki i wędzić. Troszeczkę drewna dorzucić, mieć troszeczkę tam jakichś węgielków i używać tego nawet jako grilla. I uwierzcie mi, to będzie przepyszne. Jeżeli byście chcieli na przykład wiedzieć jak coś oporządzić, to nawet możecie skorzystać z tego samego źródła, skąd ja mam ten wzorzec na domową wędzarnię. To jest książka. Szytlera, Kuchnia Myśliwska. Możecie ją zobaczyć www.pięknaksiążka.net pisane bez polskich znaków. No. I co jeszcze chciałem wam powiedzieć w tym wstępie, no bo nie mogę wam powiedzieć, że to jest cały podcast. Że koniec, kropka, wam wszystko wytłumaczyłem. Nie. Dlatego, że każde mięso przygotowuje się troszeczkę inaczej. Do polenwicy proponowałbym inaczej, do szynki inaczej i do boczku też, bo wbrew pozorom boczek też, jeżeli jest dobrze zamarynowany, to podwyższa swoje walory. Ale jak to robić i co robić, to będę to robił wraz z Wami. Mam nadzieję, że jeszcze w tym miesiącu uda mi się załatwić odpowiednie wniosku bo na szczęście posiadam dostęp do wędzarni. Tylko teraz muszę iść i zorganizować sobie odpowiednie drewno i je wysuszyć, żeby ono było suche. Bo jak będzie zbyt mokre, to niestety mogę sobie popsuć. I pamiętajcie o jednym. Wbrew pozorom, drzewa iglaste są najgorsze do wędzenia. Posiadają bardzo dużo środków aromatycznych, tych olejków eterycznych i one są szkodliwe. W tej ilości są szkodliwe. Nikt nie wędzi na świerku, na jodle. To jest do kadzidła, do kościoła, ale nie do jedzenia. Także... Od razu Wam chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że tak naprawdę robienie wędzonki to nie jest jeden dzień, To nie jest dwa dzień. To może być i tydzień, albowiem wszystko zależy od tego, jak długo będziecie marynować, peklować, suszyć, sposobić, parzyć. I z tym wszystkim, mam nadzieję, jeszcze niedługo się spotkamy. Tylko muszę znaleźć drewno. Jak będę miał drewno, to zacznę przygotowywać i pewnie w ciągu miesiąca usłyszycie podcast nagrywany przy każdej części po kolei peklowanie suszenie wędzenie, parzenie a na końcu blaskanie, bo degustowanie a na końcu a na końcu blaskanie, bo degustowanie także zapraszam na takie także przepraszam za takie mało konkretne preludium, ale już wyszło ponad 10 minut, a Chciałbym to zrobić na przykładzie, a nie na sucho. Chciałbym z Wami przejść przez te wszystkie trudy, by na koniec usiąść i radośnie skonsumować szyneczkę, polędwiczkę, a może amtrykot. Nie wiem, zobaczę, pomyślę, Posmakuję. Także zapraszam Was jutro na kolejny odcinek rocznika 77. Żegna się z Wami, Andrzej Famiele.